Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie. To znowu ja, Piotr. No i stało się. Ida. Mamy Oscara. Pierwszy raz dostaliśmy Oscara za film fabularny. Owszem, Polacy dostawali już Oscary za filmy krótkometrażowe, Andrzej Wajda dostał Oscara za całokształt, ale nigdy nie dostaliśmy jeszcze Oscara za film fabularny. Dziesięć razy polskie filmy były nominowane do nagrody Oscara, ale dopiero za dziesiątym razem udało nam się dostać Oscara. Nagrodę zdobył film Ida którego reżyserem jest Paweł Pawlikowski. Jeśli nie widzieliście jeszcze filmu Ida, to myślę, że po tym Oscarze będzie o wiele łatwiej znaleźć go wszędzie na świecie. Będzie można go na pewno kupić w sklepach, w Amazon albo gdziekolwiek. Musicie tylko uważać, bo jeśli kupicie film w Polsce, a będziecie chcieli oglądać go po drugiej stronie oceanu, to może to być niemożliwe, ponieważ na tych DVD zawsze są tak zwane strefy i trzeba na to uważać, bo filmy kupione tutaj w Europie nie chcą się później odtwarzać w Japonii, albo w Australii, czy Stanach, albo Ameryce Łacińskiej. Także zapraszam Was, obejrzyjcie film Ida. Ten film opowiada o dziewczynie, która była wychowana w klasztorze, była sierotą i na krótko przed... Złożeniem ślubów zakonnych Anna, bo tak ma na imię nasza bohaterka, odwiedza swoją ciotkę. Co się później wydarza, tego wam nie opowiem. Musicie sami zobaczyć ten film i sami ocenić, czy wart był Oscara. W Polsce oczywiście... Jak zwykle ludzie są podzieleni, jedni uważają, że to bardzo niedobry film. Są tacy, tak? Uważają, że to film antypolski, a drudzy uważają, że to bardzo dobry film i że należał mu się Oscar. Zatem tym bardziej zachęcam was, żebyście wyrobili sobie swoje zdanie. Obejrzyjcie film I zdecydujcie Czy film wam się podoba Czy nie Jeśli oglądaliście już film To napiszcie w komentarzach Czy podobał wam się film Ida Ok, moi drodzy O czym dzisiaj sobie porozmawiamy O czym dzisiaj wam opowiem Opowiem wam o planach jakie mam na wiosnę o tym co będzie można czego będzie można spodziewać się na wiosnę na rilpolish.pl będę przedstawię wam również dwoje słuchaczy którzy świetnie mówią po polsku którzy przysłali mi swoje nagrania właściwie to Jedno nagranie dostałem od Laury, a drugie nagranie zrobiłem rozmawiając z Adamem. I zaraz zobaczycie, posłuchacie innych głosów niż tylko mój w czasie tego podcastu. A na koniec opowiem Wam o planach, jakie mam na wiosnę, ponieważ wymyśliłem że zrobimy sobie klub klub miłośników języka polskiego klub ludzi, którzy chcą uczyć się polskiego i którzy nigdy się nie poddadzą ok? ale o tym opowiem później na początek chciałbym podziękować wszystkim za listy, które od was dostaję, za e-maile które do mnie Piszecie. Na przykład Jan napisał do mnie, dziękuję za świetne historyki. Są świetnym uzupełnieniem dla mnie do lekcji Michelle Thomas i Rosetta Stone. Mm, dzięki, dzięki Jan. Ja słuchałem Michelle Thomas po hiszpańsku. Powiem szczerze, ten kurs. Średnio mi się podobał, ponieważ bardzo, bardzo dużo było tam angielskiego. Dużo więcej niż hiszpańskiego. I przez to wydawał mi się trochę mało użyteczny. Ale mimo wszystko wysłuchałem go całego. Daje on pewien obraz na temat gramatyki, języka i mniej więcej... Można sobie poukładać wszystko, jak to wygląda w języku. Myślę, że kurs Michel Thomas w języku polskim jest podobny. Myślę, że również ma dużo angielskiego. Nie znam Rosetty Stone, także nie wypowiadam się na ten temat. Ksenia pisze do mnie, pisze do mnie że... Rozumie 95% z historiek Daily Polish Stories i Daily Polish Listening, ale jeszcze nie mówi. Zgadza się. Ja również mam takie doświadczenie, wiele lu ludzi ma takie doświadczenie, że zresztą tak uczą się dzieci. Dzieci na początku wszystko rozumieją, Zanim zaczną mówić i tak samo jest z nami dorosłymi Najpierw rozumiemy, łatwo jest nam słuchać jeśli ktoś do nas mówi Ale później zaczniemy również sami mówić Także Kseniu nie martw się, myślę, że to kwestia czasu Kilku miesięcy, może tygodni i na pewno zaczniesz mówić Musisz tylko nie bać się, jak to już kiedyś mówiłem Wyjść ze swojej strefy komfortu i zacząć mówić Jeśli zaczniesz mówić, przełamiesz się Zobaczysz, że to nie jest takie straszne, że ludzie Cię rozumieją Wtedy będzie Ci o wiele łatwiej Na pewno zaczniesz wtedy mówić po polsku Dostałem również list od... Marcelo, który napisał mi, że jest bardzo szczęśliwy, bo po raz pierwszy przez godzinę rozmawiał z Polką, z dziewczyną przez Skype i rozmawiał tylko po polsku, bez polsko-angielskiego. Świetnie, brawo, doskonale. Marcelo napisał się, że. napisał, że nie możesz wyobrazić sobie, jak bardzo się cieszyłem. <śmiech> Mogę sobie wyobrazić to wspaniałe uczucie, kiedy możemy porozumiewać się w innym języku, niż nasz język ojczysty. To jest cudowne uczucie i dlatego ja tak bardzo lubię rozmawiać po angielsku, po hiszpańsku. Chciałbym Więcej języków nauczyć się, jednak to zajmuje mnóstwo czasu, właśnie po to, żeby mieć to wspaniałe uczucie, kiedy rozmawiamy w obcym języku i rozumiemy, i ludzie nas rozumieją, to cudowne uczucie. Dzięki Marcelo za Twój list. I teraz chciałbym Wam przedstawić Laurę, Laurę ze słonecznej Hiszpanii, a właściwie z wyspy Teneryfy. Laura mówi świetnie po polsku. Dziękuję, Laura, za twoje nagranie. Myślę, że to świetny przykład, jak można dobrze nauczyć się mówić po polsku. Laura mówi, że... Bała się, krępowała się, że wstydziła się zrobić to nagranie, ale na szczęście przełamała się i nagrała swoje nagranie, przysłała do mnie i teraz możecie posłuchać, co mówi Laura, ok? Zapraszam Was bardzo serdecznie. Posłuchajcie Laury. Cześć wszystkim. Cześć Piotr. Jak tam? Uh, Pierwsze chciałabym się e, dziękować ci robisz dobrą robotę, bardzo dziękuję I e, dlaczego y ja uczy się polskiego? Um, dawno temu e, sukałam coś, że uczy się polskiego e, Uczyłam się polskiego kiedy mieszkałam w Warszawie to kogo dwa lata E, I na początku byłam na kursy innym studentami. E, na przykład z Ukrainy, z Rosji, z Litwie, z Węgry. I e, to był kurs na początku jowców. E, to był kurs A0. E, oni mogli mówić. I nie możliwe. kiedy by te z kurs A0 te, te nie wiesz, jak, jak mówić dziękuję, dzień dobry, albo przepraszam. Nic nie mówić. E, oni mogli rozumieć e, nauczycielkę, ale ja, ja nic nie rozumiałam, wiesz? I se miesięcy temu. Straciłam motywację, i oczywiście to jest normalne, bo nie, nic nie rozumiałam, nie, nie mogłam mówić nic chyba polskiego. Nie, nie wiem, nie chyba polskiego nie jest dla mnie. wszyscy mogą mówić, ja nie. To, to najtrudniejsze, jak nas wiecie. Nie jestem, nie jestem dolna, nie będę mówić i, i tak dalej. E, Zmieniłam kurs e, później i byłam na inny kurs, e, prywatną nauczycielką, ona nazywa się Kasia i dzięki nie on mógł zaczynać mówić coś. Ona była super, miała duże czarliwo, była bardzo sympatyczna, ale niestety musiałam jest mianić mnie i eh? e, nie mogłam kontynuować ze kursiem, bo wróciłam do Hispanii eh, Sprowadziłam się na Tenerife, i to jest na jeden bispa, w kanariska. Eh? I kiedy, kiedy byłam tam, szukałam tu kurs polskiego, ale niestety nie ma, e, nie jest bardzo popularny, tylko po rosyjsku, po niemiecku, e, oczywiście po angielsku, ale po polsku nic. Byłam, byłam bardzo smutna, bo chciałam kontynuować naukę ale nie wiem Jackie nie wiem eh, gdzie, nie wiem z eh, kim. -E ehm, su szukać eh, informacje w YouTube i i znalazłam, znalazłam Mr. Real Police. Ehm, zaczynałam słuchać eh, f.w.i. podcast, e, nie wiem chyba w listopi nie wiem, muszę poprawić e-mail e kultura e, wiszałam ci jebe znam e, datę bo nie jestem pewna teraz e, kupiłam tvoj kurs i teraz mogę rozumieć więcej e, nie mówię bardzo dobrze jak Eduardo, Eriks Holandi e, i innym studenti ale jestem bardzo zadowolona, naprawdę, dziękuję Piotr. E, myślę, że mu, e, myślę, że Polacy mówicie e, bit dufna jak paf, tak? <laughs> I ja jestem bardzo zadowolona. E, wiem, że krok po kroku będzie lepiej, e, będę mówić lepiej. Ja wiem, że moja mówienia nie jest bardzo piękna, ale e, krok po kroku. E, I nie wiem, co jeszcze. A, ah, tak, zawsze powiesz e, ze mójmi rozmawiać o czym co chcemy. I teraz chciałabym mówić trochę gigiemieska. E, Mieszkam na wyspie, na vispie, e, się Teneriffie. Nie wiem, mówię, czy mówicie Teneriffa, czy Teneriffie, Teraz nie jestem pewna. E, to jest jeden ze siedem bispie. E, każda bispa jest inna e, Są różnice między bispami I e, mówią, że to największe godzin są w Europie e, Tylko mamy dwa roku Wiosna i lato E, zawsze jesteśmy około 25 stopni e, pogoda jest ładna e, i dobra dobra dla zdrowia i nie wiem, jeśli w Polsce jest bardzo zimno witam witamy tu i <laughs> e, jeśli chcecie poznać e, lepiej Tenerife polecam wszystkich Fischi na teide, to jest najwyższy szczyt w Hiszpanii. Nie wiem jaka mogę mówić numer po polsku, ale bardzo, bardzo są so wysoki. Polecam iść bardzo czesnie, na przykład, gdzie oglądać bardzo piękny wschód słońca. I e, oczywiście muszę pojechać na wycieczkę do la laguny, pierwsze Dafne stolicy Wispe. E, Poza tym jest to miasto napisane na list zwiatowego ye, UNESCO, e, mieskanie, budinek, e, e, domek. Son tan colorados y tienen un muy populares balcón y la eh, y atmósfera y y es súper y pequeña, hay muchos estudiantes eh, Erasmus y me gusta mucho i oczywiście mam te piękne plaje i najważniejsze karnaval eh, Pierwsze jest eh, rio de janeiro karnaval i potem jest santa cruz de Tenerife eh, I wiesz, eh, dobra muzyka, dobra impresa babice, dużo luze eh, i naprawdę eh, poleca wszystkich I nie wiem, to jest Eh, en na Praze, eh, i na studenci naprawdę pamiętacie że im więcej słuchacie polskiego, pues, tym więcej będziecie mówić i nie wiem. Y, y, y, A ah, zapomniałam. Eh, enhorabuena por tu español Piotr, alas genial i y tu página web es fantástica. Enhorabuena. Pozdrawiam pues, i y papa. Dziękuję bardzo serdecznie Laura Dziękuję za zaproszenie na Teneryfę Na pewno jeśli będzie okazja To z przyjemnością Zawitam tam na karnawał Już karnawał w tym roku się skończył Może w przyszłym roku uda mi się zobaczyć Te drewniane balkony, drewniane drzwi Kolorowe domki na Teneryfie I posłuchać tej muzyki zabawić się na karnawale na Teneryfie to byłoby wspaniałe uczucie. Dziękuję, Laur Laurze. A teraz zapraszam Was na następnego gościa, następnym gościem. W dzisiejszym podcaście będzie Adam Adam jest Polakiem Jak sam mówi, jest Polakiem, który przypadkowo urodził się w Ameryce A dokładnie w Chicago Jego rodzice są Polakami I wyemigrowali do Stanów Zamieszkali w Chicago I tam urodził się Adam Adam mówi, że czuje się stuprocentowym Polakiem, że płynie w nim polska krew i postanowił nauczyć się polskiego. W tym celu przyjechał do Polski, może nie w tym celu dokładnie, bo mówi, że chce zostać aktorem, studiuje aktorstwo w Polsce, a żeby być aktorem, musi mówić świetnie po polsku. Zatem Adam uczy się polskiego i ma zamiar zostać w Polsce na dłużej zostać tutaj aktorem. Zapraszam Was na fragment mojej rozmowy z Adamem. Posłuchajcie. Halo? Cześć, Piotr! Cze cześć, Adam. Co u ciebie? Wszystko dobrze. To jest niesamowite, że mogę rozmawiać z tobą. Super, bardzo się cieszę. O czym, o czym chciałbyś pogadać? O, o tożsamości. Um, bo mm, no teraz no, urodziłem się w Stanach, ale no, moi rodzice są Polakami. Um, a ja myślę, że jestem Polakiem. Oczywiście mówimy inaczej i Muszę no, um, nauczyć się polskiego, ale ciągle czuję, że jestem Polakiem. Ale rozmawiając z innymi ludzi, e, ludźmi, um, którzy mówi, e, urodzili w Stanach albo w, e, i, i gdzie indziej i mówili, że nie czu, czuję, że są Polakami. Um, nawet e, kiedy o, rodzice są Polakami. Um, na przykład um, już chodzi um, na lekcje aktorskie i moja nauczycielka um, jest Polką, no, ale ona urodziła się w Francji i ona myśli, że ona jest francuską. Mhm. Ale um, to dla mnie no um, dziwne, bo ja um, ja 100% czuję, że jestem Polakiem. Kiedy był czas, że musiałem mówić, że a, jestem Amerykaninem z polskiej korzeniem, ale to brzmi... nie to 100% prawdy, bo y, to brzmi jak moi dziadkowie są Polakami, ale to nie jest prawda. Mój mama i tata są Polakami, babcia, wujek, y, ku, kuzyni mam y, są Polakami, Um, i też no, mam obywatelstwo um, do, do Polski i no, no tak, tak, tak. Czyli po prostu uważasz, że jesteś Polakiem, który urodził się przez przypadek w Ameryce. Tak, bo jak um, był to twój podcast o emigracji, że tak, dużo po, Polaków emigrowali. Mm. I, I oczywiście, no a, i też mówią, że więcej Polaków mieszkają w, w Chicago niż w Krakowie. Mm -hmm. I, no, a ja urodziłem się w, w Chicago. Aha. No, to, um, no tak, tak. Są, teraz mówię, jestem Polakiem, ale urodziłem się w Stanach. Tak. Aha. I od kiedy mieszkasz w Polsce, kiedy wróciłeś do Polski, bo wiem, że mieszkasz teraz w Warszawie? Tak już jestem w Warszawie, już 6 myeszący. Um, um, kiedy był na polenikom, to jest bardzo intensywny kurs na Polskiego mm -hmm. w sierpniu. Um, byłem na no, B1. Przedtem, no, mój polski był bardzo nie do, uh, niedobry, uh, niedobrze. Uh, nie rozmawiałem z moimi uh, rodzicami po polsku. Musieliśmy rozmawiać po angielsku, albo moja mama mówiła do mnie po polsku, i ja mówiłam po angielsku. Aha. Oczywiście rozumiałem, um, kiedy słuchałem, ale... Um, a rodzice rozmawiali w Ameryce ze sobą po polsku czy po angielsku? Między sobą w domu? Między sobą po polsku, tak. Po tak. polsku. Więc od małego mogłeś słuchać dużo polskiego, tak. ale sam nie mówiłeś po polsku. Tak, bardzo dziwne, tak, tak. Aha. Wszędzie dookoła angielski, a w domu był polski. tak. Wszystko, prawie wszystko mogą roz, rozumieć też, no oglądałem polskie filmy i rozumiałem, ale um, no, kiedy ktoś mówił do mnie po polsku, musiałam opowiedzieć e, po angielsku, bo. A kiedy zacząłeś mm, uczyć się polskiego tak naprawdę? Już będąc w Stanach, czy dopiero jak tu przyjechałeś? Hmm. No tak, jak mu powiedziałem, w, w Stanach miałem to lekcje prywatne, ale to dla mnie, nie wiem, czy to było, nie był tak tak nie był tak, mhm. skoncentrowany, ale tak, kiedy zaczynałem mieszkać, to kiedy Aha. był bardzo intensywny, lekcje chodziłem. Czy masz swoją metodę jakąś specjalną? Jaką używasz, żeby uczyć się polskiego, czy uczyć się po prostu na kursie? Um, no teraz um, jestem na taki poziom, że jest bardzo um, trudny, żeby znaleźć um, grupowe lekcje, bo przedtem um, grupowe lekcje dla mnie było bardzo przydatne, bo były tani, tanio i um, no długi, długi a um, no, teraz um, na a, A1, A2 możesz znaleźć, znaleźć no, mnóstwo grupowe leksie, ale A1, B2 i oczywiście C jest bardzo trudno znaleźć, no tylko bardziej um, na prywatnie leksie a, i oczywiście codziennie słucham a, i rozmawiam tylko po polsku. Mm -hmm. Był czas, że tylko rozmawiałem z bratem a po angielsku ale no teraz tylko rozmawiamy po polsku. Aha. I oczywiście um, mieszkam u, u babci i no ona jej, jej angielski nie jest tak dobrze, że so musimy mm -hmm. rozmawiać po polsku. A dużo czytam czytam Wiedźmina mm -hmm. um, i, i słucham, no, no, kupiłem to audiobook i słucham się tam równocześnie. A no ka, wszystko co oglądam co słucha, słucham jest uh, po polsku mhm. ja uważam, że słuchanie jest bardzo pomocne i bardzo szybko może nie szybko, ale z dnia na dzień słuchając człowiek uczy się nawet nie wie, że się uczy no tak ja tak, yeah. um. Bo do, swoje no, te idiomami bardzo pomagają, pomagają mnie. Aha, ten kurs z idiomami masz. Tak. Ta. Kot na <gry> I no, kiedy rozmawiam z, ma, z mamą, tak, tak chciałem używać te idioma, że. Gdzie ja uczyły się? W, w <grym> <mój> podcast. <grym> Mama jest zdziwiona. Tak. <grym> bo te idiomy dosyć często Polacy używają, ale ludzie, którzy się uczą polskiego, to w szkole nie uczą się tego i później na co dzień nie rozumieją, co ludzie mówią do nich. No. <laughs> Dlatego postanowiłem tak pomóc i zrobić coś takiego, bo wiem, że to bardzo jest... Dobrze znać takie idiomy, które często się używa, ale których nie można nauczyć się w szkole. No tak. Kiedy używasz idiomów, jesteś na taki wyższy poziom. Mm -hmm. Tak. Kiedy używasz idiomów, to jest zupełnie inaczej. Ludzie są zdziwieni, tak. że mówisz tak dobrze. Świetnie. A jaką radę miałbyś dla wszystkich, którzy uczą się polskiego? Bo Myślę mówią się... ludzie, że polski jest taki trudny, że tego nie można się nauczyć, że ma tyle przypadków i końcówki się zmieniają i są, jest e, me, rodzaj męski, żeński, nijaki. E, jak ty powie, powiedziałeś, mówiłeś, mówisz na twoi podcast, e, a polski jest taki samo jak każdy język. Mm -hmm. Krok po kroku to jest mój mój rad. Um, codziennie musisz e, słuchać coś może łatwego i codziennie musisz coś e, czytać po, e, po coś łatwego, ale krok po kroku musisz być więcej i trudniejsze mm -hmm. rzeczy. Mm -hmm. A, I um, Musisz no, walczyć, no to A1, A2 są myślę, <głos> dla mnie naj, najtrudniejsze poziomy, bo mm -hmm. oczywiście a, to jest takie trudne, ale kiedy jesteś na B1, że możesz rozmawiać z Polakami e, całkiem normalnie, mm -hmm. to jest na taki poziom, że musisz być, bo te, m, możesz e, rozmawiać codziennie z Polakami, kiedy ro, e, rozmawiasz, mm -hmm. To jest bardzo dobra nauka, bo widzisz, co brakuje ci, mhm. co musisz uczyć się i potem będziesz lepiej i lepiej. I oczywiście słuchasz, słuchasz, słuchasz codziennie. Słuchaj codziennie, słuchaj codziennie. Tak, tak, słuchaj codziennie. To jest najważniejsze, żeby się nie poddawać i codziennie to robić, bo jak ktoś nawet uczy się raz w tygodniu trzy godziny, cztery czy pięć, to nie jest to samo, jakby codziennie to robić. No, tak. Jeśli się robi codziennie, to człowiek się przyzwyczaja i nie myśli, że to jest obcy, inny język, tylko traktuje jako swój <grym> i zaczyna hmm. myśleć w tym języku. To jest ważne. O, Tak, tak. Bo, um, ja, ja, ja często myślę po, po polsku teraz. Mhm. No. <grym> Czasami jest tak, że jak się dużo słucha, to potem się nawet śni w tym języku. Tak. Ja um, tak mam. Ja też mam. Um, uh, że czytam uh, Wiedźminę. Uh, mhm. czy... Wiedźmina. Wiedźmina, mhm. tak. A, przez sen. Tak, to był dziwne. Super, świetnie. Okej, okay. dzięki Adam. Myślę, że to tyle na dzisiaj W naszym podcaście <grych> Dzięki Adam Trzymaj się Do Dzięki. usłyszenia następnym razem Cześć Cześć. I co? Świetnie, prawda? Adam mówi bardzo dobrze Pół roku tylko uczy się polskiego I mówi już płynnie po polsku Brawo Adam, świetna robota Jeszcze trochę I będziesz mówił Zupełnie tak samo jak ja Adam mówi o tym, że dużo słucha, dużo czyta Myślę, że to właśnie dzięki temu osiągnął tak dobre rezultaty w tak krótkim czasie Ale słucha codziennie bardzo dużo Codziennie jest otoczony językiem polskim Codziennie rozmawia z ludźmi Codziennie ciągle jest zanurzony w języku polskim I to dało tak szybkie rezultaty Wszyscy my, którzy nie mieszkamy w kraju W którym mówi się w języku, którego chcemy się nauczyć Ja na przykład mieszkam w Polsce A chcę nauczyć się mówić po angielsku Nie mogę być cały dzień Otoczony językiem angielskim To bardzo trudne Ale mogę chociaż przez godzinę dziennie Albo dwie godziny Starać się Jak najdłużej Słuchać rzeczy po angielsku Tylko w ten sposób Można w miarę szybko Nauczyć się Nowego języka Nauka języka niestety Trwa długo To zajmuje Dużo czasu, gdyby to było takie łatwe, gdyby to działo się szybko To wszyscy mówilibyśmy w wielu językach Niestety to trwa długo i dlatego wielu ludzi poddaje się Wielu ludzi przerywa naukę Właśnie dlatego, że nie widzą rezultatów Nie widzą efektów tego co robią od razu Ludzie chcieliby mieć wszystko Bardzo szybko Niestety Z nauką języków tak nie jest To trwa Długo Wszyscy ci, którzy Bawią się tym, że Uczą się języka Bawią się samym procesem Uczenia Ci osiągają swój cel Nawet Nie myśląc o tym Bawią się samą nauką i po pewnym czasie, po pół roku, po roku, po dwóch latach okazuje się, że doskonale mówią po polsku albo w innym języku, którego się uczą. Prawda? Zgadzacie się ze mną? Dzięki, Adam. To tyle gości na dzisiaj, w dzisiejszej audycji. Teraz chciałbym Trochę opowiedzieć Wam o planach, o tym, jak sobie wyobrażam rozwój realpolish.pl. Ostatnio zmieniłem trochę wygląd. Chciałem, żeby strona działała szybciej, szczególnie na telefonach, bo wiem, że wielu z Was słucha podcastów właśnie przez telefon, Dlatego chciałem, żeby strona dobrze wyglądała również na telefonach. Jeśli zobaczycie, że coś nie działa, proszę zgłaszajcie, będę to poprawiał. Te całe przeróbki, nowy wygląd, zajęło mi to trochę czasu, ale również e, sprawia mi przyjemność robienie dla Was, tej strony, dlatego chcę, żeby jak najlepiej to wszystko wyglądało. Jeśli zobaczycie, że coś nie działa, to proszę, dajcie mi znać. A teraz o planach. Jeśli wejdziecie na stronę, to zobaczycie nowe, nową zakładkę, nowy link, który nazywa się VIP Club. OK? Klub dla VIP-ów, dla osób, które chcą uczyć się polskiego, dla osób, które nigdy nie chcą się poddać. Mam nadzieję, że uda mi się założyć taki klub dla Was, gdzie każdy będzie mógł mieć dostęp. Założę prywatne forum na Facebooku, dla wszystkich, którzy przyłączą się do tego klubu I tam będziemy mogli dyskutować Będziecie mogli zadawać pytania Będziecie mogli chwalić się swoimi osiągnięciami Chcę również przygotowywać filmiki Może oglądaliście ostatni filmik który zamieściłem na Facebooku to można powiedzieć taki screencast widać malutkie okienko w którym jest moja głowa i duży obraz tego co aktualnie robię na komputerze będę mógł wam pokazywać różne rzeczy aktualności na przykład albo obejrzymy sobie jakieś zdjęcia a ja będę wszystko komentował oczywiście po polsku. Być może zrobimy sobie również dyktanda, będziemy oglądać fragmenty filmów. Wszystko to w naszym klubie, w naszym VIP-klubie. Klubie dla VIP-ów. Klubie dla osób, które chcą uczyć się języka polskiego. Jeśli wejdziecie teraz na tę stronę, to zobaczycie tam miejsce na wpisanie adresu e-mail. Jeśli chcecie, jeśli jesteście zainteresowani, to możecie wpisać tam swój adres e-mail i dostaniecie ode mnie wiadomość, gdy wszystko będzie już gotowe. Myślę, że spodoba Wam się ten klub Zobaczymy, zobaczymy jak go przyjmiecie Mam nadzieję, że będzie to coś przydatnego Chcę jak najwięcej zrobić dla Was pożytecznych rzeczy Rzeczy, które pozwolą Wam jak najszybciej zacząć mówić po polsku Jak najszybciej rozumieć Polaków tak, żebyście mogli oglądać filmy, żebyście mogli rozmawiać z ludźmi, porozumiewać się z łatwością po polsku, bez zastanawiania się, bez myślenia. Po prostu płynnie mówić po polsku. To, co dokładnie znajdzie się w klubie, będzie zależeć również od was. Właśnie na tym forum na Facebooku będziecie mogli powiedzieć, co wam się podoba bardziej, co wam się podoba mniej i wtedy dacie mi wskazówki. Ja będę wiedział, jakie rzeczy lubicie, a jakie lubicie mniej i dzięki temu będę mógł robić to, co najbardziej wam się podoba. To, co sprawia Wam najwięcej przyjemności i dzięki czemu uczycie się szybko. Jestem ciekaw, co o tym myślicie. Napiszcie w komentarzach. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze listy. Przysyłajcie również swoje nagrania. Tak jak Laura. Ja z przyjemnością zamieszczę je, bo myślę, że... Takie nagrania świetnie motywują innych do tego, żeby nigdy nie poddać się i nigdy nie przerwać nauki. Moi drodzy, co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, o tym moście łazienkowskim chciałem Wam jeszcze opowiedzieć. Zamieszczę to nagranie, w które zrobiłem ten filmik, screencast zrobiłem ten filmik dzień po tym, jak palił się most łazienkowski teraz minęł, minął już tydzień od tego pożaru i wiemy już, że most łazienkowski będzie rozebrany, ponieważ został tak zniszczony, że nie opłaca się już go naprawiać, nie opłaca się czyli nie warto tego robić. Mówi się, nie opłaca się coś zrobić, nie opłaca się czegoś zrobić, to znaczy, że nie jest to opłacalne, nie warto tego robić. Ok? Można powiedzieć, nie opłaca się kupować starego samochodu. Nie warto kupować starego samochodu. Ok? I nie opłaca się reperować, remontować. Mostu Łazienkowskiego, dlatego zostanie on rozebrany i w to miejsce zostanie zbudowany nowy most. Niestety potrwa to prawdopodobnie dwa lata albo dłużej. Nie wiem, nie wiem jak to będzie. Warszawa jest całkowicie zakorkowana. Wszystkie mosty są kompletnie zatkane i ja mam to szczęście, że nie muszę codziennie zmieniać strony nie muszę codziennie przejeżdżać na drugą stronę Wisły, ponieważ mieszkam po tej samej stronie Wisły i po tej samej stronie Wisły pracuję, zatem jeżdżę tylko wzdłuż Wisły nie muszę przejeżdżać na drugą stronę, ale bardzo dużo ludzi mieszka po jednej stronie, a pracuje po drugiej stronie Wisły i jest to ogromny kłopot dla ludzi. Są wielkie korki przy dojazdach do mostów i na samych mostach. Naprawdę trudno to będzie wytrzymać przez dwa lata. Tym bardziej, że Druga linia metra, która miała być otwarta już w grudniu, a mamy już koniec lutego, nadal nie jest otwarta. Nadal są jakieś kłopoty. Słyszałem, że przecieka woda, ponieważ ta linia metra idzie właśnie pod Wisłą, pod rzeką. I są jakieś kłopoty, ciągle są... Przecieki wody. Przecieki, czyli mała ilość wody napływa do tego tunelu, w którym jest metro. Przeciek, to znaczy mm, mała dziurka, przez którą leci woda. To jest przeciek. Woda przecieka. Ok? Zatem. Mamy wielki kłopot w Warszawie Nie mamy jednego mostu Metro, które prowadzi pod Wisłą Na drugą stronę Wisły Nie działa I nie wiem co to będzie Może żołnierze zbudują most pontonowy A może po prostu będziemy Nadal tłoczyć się na tych mostach Które mamy Nie wiem, zobaczymy jak to będzie? Mam nadzieję, że jak najszybciej zbudowany zostanie nowy most łazienkowski. Pewnie zastanawiacie się, jak to się stało, że most spalił się. Przecież most jest zrobiony ze stali, z żelaza, z betonu. Jak to możliwe, żeby most się spalił? Otóż Okazało się, że jest to możliwe, ponieważ most łazienkowski, część tego mostu była drewniana. Pod samym mostem, na którym jeżdżą samochody była zbudowana taka platforma dla ludzi, którzy muszą tam wchodzić, żeby obsługiwać most. Taka platforma, techniczna dla techników, dla robotników, którzy muszą wejść i remontować albo różne rzeczy robić. Tam przechodzą różne przewody elektryczne, telefoniczne, internet i tak dalej. I ta platforma dla ludzi była zrobiona z drewna i prawdopodobnie ktoś podpalił tę platformę i dlatego był ten pożar. Także sam betonowy, żelazny most nie zapalił się, ale zapaliła się ta platforma techniczna, co spowodowało e, ogromną temperaturę, zaczął, palić się asfalt, wybrzuszać się asfalt, który jest na moście. Asfalt oczywiście bardzo dobrze się pali i wszystkie metalowe części uległy zniszczeniu, ponieważ przy ogromnej temperaturze metal zaczął pękać, zaczął wyginać się, później oziębiony y, przez strażaków wodą podczas gaszenia stracił swoje, ten metal stracił swoje właściwości i dlatego most trzeba rozebrać. ok To tyle o moście. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli nowy. Świetnie, moi drodzy. Moi kochani, myślę, że to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do obejrzenia filmu Ida. Kto jeszcze nie widział, obejrzyjcie. Mam nadzieję, że będzie można go obejrzeć wszędzie na świecie. Myślę, że będzie również w wersjach nie tylko polskiej, z napisami. Będziecie mogli obejrzeć ten film i uczyć się z tego filmu języka polskiego. Myślę, że to dobry pomysł. Zapraszam was, obejrzyjcie sobie film Ida. I zapraszam was również do komentowania. Jestem ciekaw, co myślicie o tym filmie. Jestem również ciekaw, co myślicie o nowym wyglądzie strony realpolish.pl. Mam nadzieję, że podoba wam się taki wygląd i mam nadzieję, że Podoba Wam się mój pomysł, żeby zrobić VIP Club. Klub dla VIPów, dla ludzi, którzy naprawdę chcą nauczyć się języka polskiego. Zapraszam Was bardzo serdecznie do słuchania moich podcastów na moją stronę, na Facebooka. I do usłyszenia następnym razem. Cześć, trzymajcie się, pa pa.